Podcast Real Karta Polaka, odcinek 13. Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu możemy się spotkać i że mogę wam dzisiaj przedstawić nagranie, które dostałem od Olega. Jest to niesamowicie inspirujące nagranie Dla mnie wspaniała niespodzianka Oleg opowiedział nam O swoim spotkaniu z konsulem Chciałbym, żebyście posłuchali Jakie są doświadczenia Olega Jeszcze zanim posłuchamy nagrania od Olega Chciałbym tylko powiedzieć, że Olek wspomina tam o stronie realpolish.pl. Jeśli nie znacie jeszcze tej strony, to zapraszam Was tam. Zapraszam, posłuchajcie podcastów z tamtej strony. I cóż, myślę, że posłuchajmy tego, co powiedział Oleg. Halo, halo, cześć, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Białorusi. Mam na imię Olek, jestem bezustannym słuchaczem strony internetowej realpolish.pl. I dzisiaj chcę opowiedzieć wam swoją historię, jak ja chodziłem do rozmowy z konsulem. podzielić się swoim doświadczeniem z wami. Ale za tym, jak opowiem swoją historię, chcę wszystkim poradzić, wszystkim słuchaczom realpolish.pl po prostu więcej słuchajcie. Zawsze skupiajcie się oczywiście na tym, co słuchajcie. Słuchajcie uważniej podcasty historyjki, tematu dotyczącego również kartę Polaka i właśnie wtedy nigdy nie będziecie mieli żadnego problemu na rozmowie z konsulem. To już sprawdziłem. Więc historia tradycji naprawdę to wszystko łatwo zapamiętać. Moim zdaniem jest tak, że trzeba tylko mieć wielką chęć i wszystko będzie łatwo. Ale oczywiście dopiero wtedy, kiedy już zaczniecie rozumieć najpierw, czytać i również mówić w języku polskim. I nawet wtedy, kiedy na rozmowie z konsulem nie potraficie coś odpowiedzieć, spróbujcie mówić, zacznijcie mówić coś innego, żeby po prostu podtrzymać tej rozmowy Pokażcie konsulu, że wy wiecie o czym mówicie i że wszystko rozumiecie. I wtedy wszystko będzie ok. Polecam wam taką metodę. Teraz opowiem swoją historię, co ja robiłem, kiedy chodziłem do konsula. Powiem wam szczerą prawdę, że kiedy szedłem do konsula miałem naprawdę większą chęć zacząć rozmawiać z Panem, niż On ze mną. Ponieważ bardzo długo czekałem na te rozmowy, chyba pięć, albo sześć miesięcy. Oczywiście przed tym dużo słuchałem. Słuchałem codziennie, przynajmniej dwie godziny codziennie. Nigdy mniej. I tak było zawsze. Dopiero później zrobiłem przerwę, kiedy się poczułem, że jestem na stadium chyba tak zwanego plato, tak, ale już wróciłem i teraz mówię do was. Powiem, że nie było łatwo. Ale pomyślcie o tym, co czeka was w końcu i nigdy się nie poddawajcie. Nawet, e, kiedy już nie chcecie czegoś słuchać, czujcie się zmęczeni, powiem wam, że to tylko lenistwo i nic więcej. Wetknijcie słuchawki i do przodu, nie kroku do tyłu. Kiedy ja stałem w korytarzu, tak, e, czekając rozmowy z konsulem, Właśnie myślałem o tym, że ta rozmowa będzie po prostu dostawała mnie przyjemność, tak? Iż będę czuć się wspaniale. Więc mogłem już rozmawiać. Znałem wszystko o Polsce z materiałów, które znalazłem na stronie vipklub realpolish.pl Jestem uczestnikiem tego klubu i cóż, kiedy zaszedłem do gabinetu zacząłem mówić o sobie, o swojej rodzinie, gdzie się urodziłem, że moje miasto to kiedyś była Polska i to było już po rozmowie. Pan nic nawet nie spytał u mnie. Jedno pytanie, które, które Pan mnie zapytał, to było pytanie, ile moja córka ma lat. I nic więcej. Przez 5 sekund była podpisana decyzja, iż 7 lutego będę trzymał kartę Polaka w swoich rękach. I wczoraj powiem Wam, że miałem taki dzień, że wczoraj 7 lutego 2018 roku dostałem kartę Polaka i trzymałem je w swoich rękach. I dzisiaj również wszystkim słuchaczom tego życzę. Nigdy się nie poddawajcie. Uczcie się języka polskiego, jak najbardziej uczcie się mówić, słuchajcie codziennie, a historia, tradycje to po prostu egzamin, czyli maturę, tak, którą trzeba zapamiętać, ale powiem Wam, że zapamiętać to, co naprawdę jest ciekawe. Jestem dumny z Polski, z historii, tradycji. To wszystko naprawdę są bardzo ciekawe. I z tego powodu hmm, chyba wszystko łatwo zapamiętać. Tak? Eee, właśnie ja. Hmm, na przykład, e, jak wszystko to zapamiętałem, najpierw wydrukowałem materiał, powiesiłem go na ścianie w pokoju swoim, tak? I codziennie czytałem, ale jak już mówiłem, nic nie spytał mnie Pan. No, chyba taka moja historia. Może... Zapamiętałem powiedzieć... Przepraszam, może zapomniałem powiedzieć jedną rzecz. Kiedy wyszedłem z ambasady, byłem tak zachwycony, aż wszystkie dokumenty zostawiłem w ambasadzie. Ale za to miałem powód, żeby wrócić i jeszcze raz oczywiście porozmawiać w języku polskim. Taka moja historia. No i cóż, to chyba wszystko na dziś, co chciałem powiedzieć. Cześć, trzymajcie się, papa. Pa. Dziękuję Olek za wspaniałe nagranie. Naprawdę doskonale mówisz po polsku. Ale to, jak sami słyszeliście, wymaga dużo, dużo pracy, dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, ale później... Później mamy wielką, wielką satysfakcję. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Oleg. Myślę, że mm, nauka polskiego, to jak mówicie po polsku, robi wrażenie na konsulu i konsul nie ma już nic do dodania. Nie musi zadawać żadnych pytań. Jeśli usłyszy, że mówicie bardzo dobrze po polsku, to... Nie ma problemu, dostajecie od razu kartę Polaka. I wspaniale, Olek tak miał chęć mówić po polsku, że z przyjemnością poszedł na rozmowę z konsulem. Pamiętam, że kiedy uczyłem się angielskiego kilka lat temu, to chodziłem na rozmowy o pracę do firm, w których potrzebny był język angielski. I czasami robiłem to z przyjemnością tylko po to, żeby porozmawiać po angielsku To niesamowite, kiedy uczymy się jakiegoś języka, to później chcemy w nim rozmawiać I myślę, że Olek miał takie samo uczucie jak ja Myślę, że posłuchajcie rad, rad, które dał nam Olek Słuchanie codziennie, bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz Życzę Wam powodzenia, trzymajcie się i do następnego podcastu. Oczywiście czekam na Wasze nagrania, jeśli macie już kartę Polaka albo macie doświadczenie z nauki języka polskiego, to czekam na Wasze nagrania. A na dziś to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. papa. Pa.